Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła dziewiętnasta. Wieczór ze Słuchowickiem Dobry wieczór Państwu. Dziś sięgniemy nieco głębiej w przepastne zasoby Archiwum Polskiego Radia, żeby zaprosić Państwa na słuchowisko z 1978 roku na podstawie pierwszej znanej sztuki Aleksandra Fredry zatytułowanej Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego. Wyreżyserował ją Wojciech Maciejewski na podstawie adaptacji Klemensa Białka. Usłyszymy m.in. Zdzisława Mrożewskiego, Krzysztofa Kolbergera i Jana Matyjaszkiewicza. E, e, e, e, co za burzliwy wicher, aż się się. Chociaż mówią, że głuchy jednak ja to słyszę. Grzmot w przerywane trele nie przygrywa, piorun tylko z loskotem czasem go przerywa. Aha! Znowu! O mój Boże! same walną wrota. Karczmisko pewnie w ogniu. Diabelska robota. Hej! Komotrze! Komotrze! Słucham! Idź otwórz gospodę! Aha! Wpadł w wodę? Dobrze! Małom zrobił szkodę. Grzmie! Ależ grzmi ciągle, ognisto i srodze. Chyba pono pies jeden byłby teraz w drodze. A cóż, nie słyszysz, głuchy? Ktoś we drzwi kołacze. Co się baś pani zdaje? Tutaj nikt nie skacze. O. Jednakże wielkie dziwi, Piorunuje z bliska, a żeby też raz jeden to się nie zawłyska. Choć tu pogoda, tylko rzęsiska ciemnota. Oj, oj, niby wóz jakiś. Śłek, sztuka we wrota. Czy to mnie się tak widzi, czyli w rzeczy samej? Otwórz, głuchy ośle! ośnie! Godzinę czekamy! Daj Bóg, byś utknął w progu w czworo złamał nogę! He? Dokąd? Do Czworowa? Pytacie o drogę? Ale otwórz mnie otwórz! Gdzie masz łot szawuszy? Jak się mam? Dobrze, dobrze. Chultaj się, nie ruszę. I pono noc tę całą stać będziemy na dworze. I owszem, bardzo dobrze. Zaraz wam otworzę. Jacyś w znajomi po głosie poznali. Grzeczni ludzie najpierw o zdrowie pytali. Ach, pewnie i do piekła nie ma gorszej drogi. Same przerwy, wyboje i skaliste prowy. Dziękować trzeba Bogu, że ja i Pan cały, mm. że gdzieś teraz nie piszczym. Pod urwiskiem skały, żeśmy nie połamali karków na wywrocie. Fraszka, nie w takim ludzie bywają kłopocie. Fraszka, a my przypadki, czy także są fraszki? Moje kozły po błocie, pan ma za igraszki? Ażem twarz poobdzierał po ostrych patykach, żem ja w zimnych, niechcący kąpał się w strumykach, i że dotąd się trzęsę, także nic nie szkodzi. Ale jeżeliś cały, o cóż ci więc chodzi? A im większą zaś pracą ciało się porusza, tym gorzej! tym mocniejsza staje się i dusza. Niech ma dusza słabieje, byłem ja był w mocy i odtąd się nie wrócił po tak ciemnej nocy. Więc panu jeszcze mówię, niech mu kto chce służy, bo co do mnie, talibuk, że nie myślę dłużej. zgnuśniała zgnuśniała bestio! Leni wybałwanie, już mi się twe przykrza, Wieczne narzekanie. Wiesz, jak mam pieniądze, płacę ci wspaniale. Rzadkie zdarzenie. Ale także w łeb wypale, gdy mi będziesz zuchwałym. Tak, to tylko żarty. A chociażby i w sprzeczce, to ci ja uparty Nie ma mu co dowierzać, nie ma co żartować. Dla romansu pigułką gotów poczęstować. Jednak po co u diabła, powiedz mi też, panie, po nocach się włóczymy na karków w zlamanie? Nie ruszając bezmyślnie wczoraj nocnej pory, nie bylibyśmy wleźli w te ponure bory. A te karczmisko stare, co uchowaj, panie, jest pewnie czarownika lub diabłów w mieszkanie. Wszakżeśmy kołatali godzinę tu prawie. Nikt nie wyszedł. Panowie byli na zabawie, przybiegł jeden, aż mrówki biegają po skórze. Diabeł Niechaj pan wierzy w tej głuchej figurze. Głupcze diabłów, się boisz, co u ciebie w głowie. Kiedy ja ci od dawna zawsze jedno mówię, że w dzisiejszych romansach tego zaniechali. Minęła moda, kiedy ich się wszyscy bali. Teraz te baśnie tylko stare pletą u baby. Mężec nie mi pogardza, wierzy, umysł sławy. Ja który przedsięwziąłem, ukształcić twą duszę, poprawiać twoje błędy i objaśniać muszę. Mnie się zdaje przerobić trudno, serce moje, bo romansów nie lubię, a strasznie się boję. Słuchaj. dzieła dzisiejsze każą wierzyć w strachy. Widzi pan? Tych siedliskiem starożytne gmachy, taki zamek w ruderach lub klasztorne groby Tam. Gdy północ uderza, duch jakiej osoby z zamordowanej na ziemię wychodzi... Ciszej, ciszej, panie, bo to nam zaszkodzi. W zbroczonej szacie wlecza łańcuchowe pęk. I póki świat przeraża, żałośne mi jęki, póki prawa nie padnie z na zbrodniarza. Tuż wie, może zarżnięto i tu gospodarza? Ale no, leczmy w karczmie, nie w zamku. Co tobie się staje? Prędzej na to zezwolę, że tu są hultaje. O, to jeszcze gorszy widok dla nas, biednych gości. Zamordują nas, panie, bez żadnej litości. Trzeba zobaczyć, w jakim pistolety stanie. Lepiej bez krwi wylewu uciekajmy, panie. Trzynastu czart wniósł, dobra była moja rada, lecz panom wszystko głupio. co służący gada. Mówiłem i prosiłem, nie jedźmy z Warszawy, nie porzucajmy miasta dla plochej obawy. Nie, nie, jedź, kiedy karze. Wali żeśmy sobie. Nikt nawet nie zaplacze tu, na naszym grobie. Podetną jak kurczaka smyk. Już się trzeba Ania, już się stało, darmo się go poczę, żyłbym, gdyby nie pocztasz, to bestyja wściekła. wyślę, ja go wprzód jeszcze na samo dno piekła Ja dam pocztylionowi dukat dubeltowy, że nam sprawił przypadek taki romansowy, te po lesie błądzenie, te nocne wyprawy, te odmiany, to moje najmilsze zabawy Niewymownie podobne lubię awantury. Co do mnie, to nie jestem tej samej natury i gust mój wytworniejszy, w co każdy uwierzy. Wolę wleść w miękkie łóżko po dobrej wieczerzy, niż zmoczony, strudzony do tego oglodzie nocować na tapczanie w zbójeckiej gospodzie. Chciałbym tutaj takiego widzieć darmo zjada, co w romansach tak pięknie męstwa opowiada. Wypadłoby mu, Piórko, co te baśnie kryśli, jakby zwąchał o skórze, że się jego myśli. Każdy poziomy człowiek myśli w tym sposobie. Lepsze na honor miałem mniemanie o tobie. Poznaję bowiem teraz twa dusza cielęca. Ach, czyż cię do zwycięstw, widok trudów nie zachęca. Bez nich się człowiek rodząc, jakby się nie rodził. I ze snu do snu, tylko szybko by przechodził. Syte rozkosze, w niczem nie mając zawady, budziłby się z niechęcią i szedł spać, nie rady. Nie znałby co apetyt, nie znając być głodnym. Miałby dosyć wszystkiego, nie będąc swobodnym. Bez pracy nie znano by spoczynku, słodyczy. Bez niej nie jeden w świecie nudne chwile liczy. Ja tam nie wiem, czy wszyscy na świecie są tacy, lecz ja. Chętnie spoczywam, choć unikam. Pracy. Żaden romans najnowszy nie jest tak ciekawy jak me rzadkie zdarzenie. I wyjazd z Warszawy. Pieniądze. Z długim listem od ojca dostaje Zaczyna od napomnień A przy końcu łaje Że się już przerobiłem w miejskiego panicza Skąd wyniknąć mogące nieszczęścia wylicza I żeby im zawczasu położyć granice, Pragnie przywieść z klasztoru swą wychowanicę Przed kilkoma latami znano mi niewiele I mieć w dniu jednym razem swaty i wesele Oburzyła mnie podła ta myśl oraz płocha. Z układu brać małżonkę, gdy serce nie kocha. O, o, o, te tatula, myśli nie są płoche. Ma on rozum rozważył, on to nie po trochę. Poszarzek pewnie dobry, kawał przyległości, bo, prawdę mówiąc, trudno samej żyć hmm, miłości. No nią jedną, lecz szczerą, błagam, ciągle nieba. Mam dość siły zarobić, by nie żebrać chleba. Gdy z osobą kochaną przepędzamy chwilę, Niedostatek i trudy przyjmuje się mile. Jedne jej uściśnienie wszystko nam nagradza. Nie! Nigdy nie usłucham, co chciwość doradza. Postawię się w tym ojcu jako syn zuchwały, Choć łaskę jego stracę i majątek cały. Lecz na cóż z ojcem takie gwałtowne sposoby? Może dziś powabniejsze, wdzięki tej osoby. O Choć jej prawie nie znam, już jej nienawidzę. Tak się mocno wszystkimi układami brzydzę. Ile tylko przykładów romanse podały, zawsze ojciec okrutny, zawsze syn zuchwały. Przejrzawszy więc, co pisze ta stary, przecież się wziąłem obalić jego czcze zamiary i aby rzecz prowadzić romansowym tokiem, ścigam pewną mężatkę dość przyjaznym okiem. A gdy w drugiej wizycie, w udanym zapale przysięgam, na kolana padł kochać stale i wykraść ofiaruje potrzebą naglony, wchodzi mąż niespodzianie obrazem. Zdziwiony od wymówek zaczyna, nareszcie w złość wpada. Ja, wiedząc jak w tym razie postąpić wypada, broń daje do wyboru, miejsce i godzinę. Wylewem krwi chcąc zmazać obrazy i winę, mąż wybiera pałasze i okropnym losem, przecinam mu nos w dwoje niewstrzymanym ciosem. Piękne to i niech zawsze niebo pana broni, lecz po co uciekamy, kiedy nikt nie goni? Ech, po pojedynku każą uciekać zwyczajnie. Gdy zaś gołym ucieczka ciekawszą się staje, połowę na grę tracę, resztę na zabawy i o sześciu do katach wyjeżdżam z Warszawy. Już się jednostajnością podróży znudziłem, chociaż dla jej przerwania wciąż poczt majstrów biłem, gdy tejże nocy niebo dobrotliwe zrządza, że pocztylion pijany w te lasy zabłądzę, napadnięty wystrzelam. Jak ci się wydaje, byli to w samej rzeczy na drodze Hultaja? Och nie! Darmo pan strzelił w pniaczek Okopciały, Aha. aż się gęsto od kuli trzaski pozywały. Jeśli tam nie byli, tutaj będą może. Tymczasem spać się jednak w alkierzu położy A ja, że mam tu zostać przed drzwiami na warcie i czekać na upiorów hmm. lub diabłów pożarcie? O nie, panie, będziemy koło siebie spali. Kiedyś mi nierozłącznie po zimie jechali... Wiedzieliśmy, że więc i teraz razem z tego świata. Chodźcie, diabli, za duszą niewielka to strata. Zostań tu z tą krucicą. W przypadku ataku, by mnie przestrzec, wystrzelisz. Rozumiesz, łajdaku? Eee, rozumiem, rozumiem. Choć rozumieć nie chcę. Jakiś mróz po mnie chodzi. Coś mi w sercu chce. Niby strach, niby zimno w szczękę bieszczęka. Jak to dama natura wzdryga się i człowiek przestrzega, że już bliski śmierci. Moment drogi. Hej, hej. Bądź, mistrowy. Gołąbko mój z Kasiu, kwiatki wiczówno. Już cię nie zobaczę. Już więcej na raducie z tobą nie poskaczy. O Boże. Nie opuszczę. Twojego stworzenia A gdy z tego wylizę Szczęśliwie zdarzenia przysięgam Że już wódki Nie wezmę do gęby Chyba, że mnie gwałtownie boleć Będą zęby W mej garści nie zabawią ni kostki Ni karty Porzucę z dziewczętami Jakiekolwiek Żarty A jak pod złotym capem Ma noga postanie Niech zginę z rąk szynkarki najłaskawszy, panie! Chodź, pan wołasz! Wszelki duch chwali pana Boga. Zimny pod mnie oblała próżna moja trwoga. To pan, gruchy gospodarz. Pogadać z nim muszę, może też z niego jakąś wiadomość wyduszę. Przybliżmy się z odwagą. Kłaniam, mości panie. Chciej mi też bez urazy na moje pytanie odpowiedzieć, czy czasem w tej karczmie się zdarza? Ehe, od poniedziałku nie ma gospodarza. Im więcej się wpadruje, to człowiek z tego świata, bo na ducha zagłupia taka facjata. Cóż z tobą gadać kiedyś jak kamień tygluchy? E, co się was panu wiedzi? O, muchy! Gdzież tu muchy? No to piękna rozmowa. On sobie, ja sobie. Idź spać dobranoc kłaniam. paniam. mi nic po tobie. Kłania, a waś pan chyba się prześpisz na stole. Jaki grzeczny. Ja jednak. Noc przechodzić pole. Niech piorun trzaśnie w takie do zajazdu domy. Głoto wstajni po uszyni, sianani słomyni koni, gdzie przywiązać? Żłoby na cielęta. Darze mi się weznaci ta podróż przeklęta i homonta porwałem na drobne kawałki. Bies ich, diabeł. Hej, słyszysz? Kartmasz! masz, daj gorzałki. Co, co? Gorzałki, głuszczu. Niech cię porwie licho. Ja niezbyt głuchy, tylko wadź pan gada cicho. Niezawodne, twe ręce, mos panie Michale. Bardzo dziękuję, ale ja nie piję wcale. Co? Gorzałki nie pijesz? Hańba i stromota. Ach, da, ja pijałem, lecz zrobiłem wota, że jeżeli szczęśliwie wyjdę z tego lasu, Truneczku nie skosztuje. Już od tego czasu. A tę obietnicę potem dotrzymywać trzeba. Nie teraz, gdy ci jeszcze nie pomogły, nieba. A e, dobra wódka? Ha, przednia. Ale ja się boję. Nie bój się, wypij. Wypij. Przyjmij rady moje. Prawda. Ja nawet teraz sam sobie miarkuję. Przysięgam, nie... Na żaden sposób nie krępuje. Patrz na no, jakie perełki. Pewnie trzyma próbę. Byś mnie tak, Minko. <śmiech> Niech będzie bez miary. Nie mogę, Postylionie. Mam już dosyć trwogi. Nie, masz wisić za jedną, wiza obie nogi, bierz. Ale ja każę. Usłuchać cię muszę. Wypić już resztę. Jeszcze. Tylko raz się skuszę. Coś mi niby ten trunek. Coraz bardziej marzy. <głos> Spałbym, gdybym się nie bał naszych gospodarzy. Będę czuwał za ciebie. Połóż się na ławie, bądź spokojny, jak gdybyś sam czuwał na jawie. Pilnuj mnie z tą krócicą. w przypadku ataku, by mnie przestrzec wystrzelisz. Rozumiesz, łajdaku? Tylko nie zaśnij wasze. Pamiętaj, że sobie honor, życie i skórę powierzam ja tobie. Co za przedni truneczek. Tak pogardle wierzy, tak weseli, że przy nim zaśpiewać należy pieśni moją do gorzałki. Ale nic nie szkodzi. Byle się dobrze upić. O to tylko chodzi. Ach. Jestem szczęśliw, gdym pijany, Szczęśliwszy nad wszystkie panny. nie jeden przy swoim złocie Gorzkie dni pędzi w kłopocie, A u mnie niczym świat cały gdy palne kielich gorzały. W dnie kieliszka wszystko znika, Wolnym robi niewolnika. Nawet nędza szyjak go zoczy, Radośnie w górę podskoczy I topi nieszczęść zbiór cały. Gdy palne kielich Korzały. Hola. Hola, dość tego. Już próżniutka, fraszka. dość tego, ale... Wszystko to jest fraszka. Tylko diabeł wieczego? Coś mam chęć do spania. A tu jak widzę, nie ma żadnego posłania. Pozbieram różne graty, sam sobie pościelę i chociażby na stole prześpię się niewiele. Ciężko i oko zmrużyć w straszliwym hałasie. Z tego dzień już będzie po niedługim czasie. Chodź, znowu ktoś kołacze. Zaraz, zaraz idę. A ten chrapie. Z tym mnie nieznośną mam widę. Chmotrze, chmotrze. Czy znowu? Podróżnie przebyli? Idź im otwórz. Cie diabli ich naprowadzili. W samej rzeczy coś znaczy ten zjazd u nas rzadki i sprawiły go pewnie jedynie przypadki. Jak tu mieszkam rok szósty na świętego Jana, a nie miałam na nocleg jednego pana. – Czy gosposia? – Do usług. A, kłaniam waszłości. Oglądasz dziś u siebie niespodzianych gości. Niegodziwa tu droga między wasze bory, piaszczysto gdzie niziny, wywrotno gdzie gory. Nikt tą drogą nie jeździ, najłaskawszy panie, chyba czasem na jarmark tutejsi włościanie. Nie trzeba mi to mówić, wiedziałem, że taka przetokazałem ruszać tęgiego kłusaka, a żwawo do gościńca Dążąc przed wieczorem, szturka kolo i razem zrywa pas z resorem. Diabelski następ. Kazus zafrasował srodze, coś to nie bardzo miło nocować na drodze, jednak na forytarską szkapę wsiąść kazalem i nauczywszy drogi, po ludzi posłałem. Dziwno, że tu trafili. Wieś w takiej uboczy, że nawet wśród południa ciężko ją kto zoczy. Ho, ho! Znam ją, pani! Te wioski i lasy, nieraz jam tu polował dawniejszymi czasy, tak więc z nim jakiejkolwiek dostałem pomocy. Po godzinie ubiegło i kawałek nocy. Potem zaś jak omackiem wlokąc się powoli, dowlekliśmy się przecie z Pana Boga woli. Teraz... Daj nam zdepkę, proszę ja wasz mości. Przecie jaka być musi gdzie na osobności. Była jedna gościna, ten ci goście wzięli, którzy także, jak myślę, zabłądzić musieli. Aha, tej nocy widzę feralne ciemnoty. Nie na nas tylko jednych rzuciły kłopoty. Jeśli pan chce walkerzu moim się położyć. Bardzo dobrze! Więc każę pościelę tam złożyć. To zdarzenie nas spóźnia w podjętej wyprawie Jednak bać pan na jutro Będziemy w Warszawie I gdy mój syn Edward najmniej się spodzieje Nazwę cię synowicą Niech się co chce dzieje Lecz cóż płaczesz Tem trujesz mą słodycz jedyny Ach, dobry opiekunie Wiesz łez tych przyczyn Edward na wielkim świecie Uciechom oddany Może tyle nie pomny. Ile jest kochany. Czyż już dotąd niestarte przywiązania ślady? Zawsze zwykł być zimnym, gdzie małe zawady, jedna tylko przeciwność żądania w nim rodzi. A mnie na próżno poną. Nadzieja uwodzi. Nie, nie, bo chociaż wprawdzie u mego Edwarda do posłuszeństwa głowa diabelsku Harda ma jednak dobre serce i niewielkie wady, więc całkiem nie odrzuci przychylnej porady. A gdyby nie pomogły rozsądne uwagi, w ten czas... Użyć potrafię ojcowskiej powagi. Ach, porzuć, dobroczyń, co te myśli tak srogie. Z przymusu moje szczęście byłoby za drogie. Ach, miałabym ja sprawiać, Edwarda, niedole. Wierzaj mi, że w strapieniu sama zostać wolę. Lubę dziecko, znam dobrze twój sposób myślenia. Gdy cię pozna. Nie trzeba będzie przymuszenia Jego szczęście jest moim Zostań bez obawy Na chwilę go odurzył Harmider Warszawy Lecz to minie I równie jak ze snu zbudzony Zdumieje, że bez zasług Został nagrodzony Ty to będziesz nagrodą Ty mu przetrzesz oczy A on z tobą W ślad cnoty Pobiegnie ochoczy Nadzieja ze mną zawsze i wieleż to razy łudziłam się podobnie słodkimi obrazy. Oby ich, kiedy nieba łaskawe ziściły. Tak, sprawdzi się, bądź pewną, ten widok tak miły. Dozwoli Bóg wszechmocny, że przy moim zgonie uściskam was obojga na ojcowskim łonie. Idź, kochana Marysiu, niech cię sen zasili, bo wkrótce pojedziemy. Nie tracę i chwili. O, całkiem noc już znikła. Dzień piękny jaśnieje. Co tam z mą połamaną kolasą się dzieje? Muszę ja sam zobaczyć majstrów dopilnować, byśmy tu nie musieli raz jeszcze nocować. Mój mości zbóju, daruj życie, biedny, ja jestem sługa, goły, jak to zwykle bywa, wszak wolisz iść do pana, którym tam spoczywa. Ja cię zabić nie myślę, skądże ci to w głowie? Co? Nie zarzniesz do prawdy? Szczerze, waści moje, straszne jakieś marzenie, jeszcze ci się snuje. Jestem także podróżnym i tutaj nocuję. Myślałem, że na bardziej diabli lub złodzieje, ale nie dziw, że człowiek dalej oszaleje, gdy w okrutnych przypadkach z wieczora do rana, gdy nędznie służyć musi u takiego pana. Któż twój pan i skąd jedziesz? Wybacz, że ciekawy. Mym panem jest uczciwski, jedziemy z Warszawy. Co? Co? Edward Uczciwski? Tak. Syn kasztelana. Mój syn. Co za szczęście. Może krewny pana? I Nie. Lecz o nim słyszałem, że czpiot nad czpiotami. Czpioty. Choć temu nie winien. mówiąc między nami. Ma ojca kasztelana. Daj mu Boże zdrowie. Dobra dusza, jak mówią, ale pustki w głowie. Co ty? Trzeba milczeć. Bywał on mądrym w sejmiki, bo zuch do korda gęsto machał krzyżowniki. Nieraz jeden tam wspierał interes ojczysty. Słowem był to słyszałem junak, zamaszysty. Jednakże teraz starym, a głupim jest przecie. Nie wie co to być młodym na warszawskim świecie. Samego w owy odmęt z domu puścił syna. Że się chłopiec rozpuścił, jego wina. wina. Bóg, prawdę mówi. Aż cię słuchać miło, tak pięknie prawić. wiem, co mi się zrobiło. Powiedziano mi, wasze, to ów panicz młody figli naplatać musiał i niemałe szkody. O, na wołowej by skórze ciężko spisać było. Jednak ja w krótkości powiem, co mu się zdarzyło. Ojciec pisał, że wiezie jakąś marmuzele i że mu chce bez zwłoki wyprawić wesele. Ten, który nie je, nie śpi, nie poruszy głową, jak tylko wszystko dziwnie, modnie, romansowo. Ten, któren być przeklada przy miłości w nędzy, jak w spokojnym pożyciu mieć dużo pieniędzy. Najmocniej oburzony takimi układy, aby temu zapobiec nagle szuka rady. Chce wykraść mężateczkę, co się nie udaje, a gdy w wściekłym zapale mąż mu w drodze staje, przecina go na dwoje. I na śmierć zabija? Ani drgnął, tu padł, tu, tam głowa i szyja. O niebo, co ja słyszę? Ledwie rzecz skończona. Co tylko ma, przegrywa. Wszystko w faraona goły i zadłużony ucieka z Warszawy w odmiennych awanturkach, szukając zabawy. Aż wczoraj po tym lesie, pewnie z boskiej kary, błądzimy i wjeżdżamy w ten budynek stary. Widzę, twój pan wesoły. O, to... Jak mu wypadnie, co w czytanym romansie zda mu się być ładnie, Raz czytał o złym panu i wnet i on taki. Dalejże mnie okładać twardymi kulaki, ja zaś, Nie będąc owych baśni amatorem, ledwie oknem uciekłem, Ręczę mym honorem, że gdyby mi wpadł w ręce jaki romansista, Wyrnąłbym mu przynajmniej batogów za trzysta, Wszakże to jest prawdziwa trucizna na świecie. Pewnie się już gdzieś kochała. Pewnie. Ach, nie przecie. Lecz chciałbyś z całej duszy. Tego nam potrzeba. Na mą jeszcze pociechę ustrzegły go nieba. Dziękuję, że mi <śmiech> chciałeś rzecz tę opowiedzieć. I cudze interesa nie zaszkodzi wiedzieć. <śmiech> Gwałtem widzę z tym panem. Ciężko coś poradzić i w gorsze położenie można by wprowadzić. Korzystajmy z przypadku, a zręczność nam może więcej jak przekładania w tym razie pomoże. Wyborna myśl do głowy nagle mi przychodzi. Wszak w dobrym zamiarze oszukać się godzi. Marysi kibić kształtna... Wdzięki uśmiech miły, kopami by chłopaków w potrzebie łowiły. I ten by jej nie uszedł rycerz romansowy, gdyby nie miał tak dziwnie ustrojonej głowy, więc przy czułej bajeczce droższe mu się zdadzą, nawet panicza same urojenia zdradzą. Bylem tylko mógł moją naklonić dziewczynę, to jak Pająka własną złapię pajęczynę, a gdy raz w zastawione nasze sidła wpadnie, na zawsze go ustalić, będzie nam już snadnie. Zresztą w końcu rozsądek nam także pomoże. Chodźmy wziąć się do rzeczy. W Tobie ufam Boża. zgodna odkrywa większa dnia jasność pogodna od godziny już patrzę na niebios sklepienie jak się nieznacznie nocne przedzierały cienie jak gwiazdy na błękicie bladły i niknęły gdy zorzy pierwsze ognie na wschodzie błysnęły widziałem jak wstał motyl i z dzikiej róży łona Wstrząsł skrzydełki A barwa zabłysła Zruszona Widziałem sta piękności Dla mnie dotąd nowe Gdy słońce wschodząc Świata oświeca budowę I wesołe z ciemnoty Natury powstanie Mnie jednego Pogrąża w bolesne dumanie Miłość Nienawiść życia, rozkosz i tęsknota, Uciechaj żal w przemian sercem moim mioda. Jedynie tylko czułej miłości w nim bycie Dałoby mi przyjemnie uczuć moje życie. Boże, słuchaj mej prośby, Daj przystęp litości, i szuć w me serce pełna iskierka miłości. Cóż to, znowu pan wzdychasz? Cóż za nagła zmiana, wszakże kontent z przypadku śmiałeś się od rana. Czemuż mnie to porzuca humorek pogodny tylko w ten czas, gdym goły, strudzony lub głodny? No, to już po nas, kiedy swój romancik czyta. Pojedziemy dziś, panie. Postylion pyta. Pewnie się tu zabawim. Miło nam tu siedzieć. Pewnie dobra być musi droga do Krakowa. Delibug czy słuch stracił próżne moje słowa. Już muszę się zapytać, choć mnie pan wyłajesz, o czym myślisz? Żeś głupi, głupim zostaniesz. O, krótko i węzłowato, jednakże niegrzecznie. Być łajanym i bitym, to nas czeka wiecznie. Pewne zwycięstwo odniesiem w tym boju. Jeszcze Maryś piękniejsza w tym wieśniaczym stroju. Nie poznałbym krwi mojej w jedynaku, synie, gdyby się nie zakochał w tak chorzej dziewczynie. Oczko, usta, pieś, nóżka, kiwić jagulana. Dali Bóg, że samego warta kasztelana. Ach, moje pomieszanie, pewnie rzecz odkryje. Nie wiem, czemu drże cała. Serce nagle bije i zawczasu Edwarda wejrzenia się boję. Boisz się być poznaną? Próżne niepokoje. Osiem lat niewidzenia w pamięci zaciera, a młodzież co rok innej postaci nabiera. Od czasu moja panno, jakieś go widziała, o połowę się rosła, razem wyładniała. Gdzieżby poznał licha? Ale... Głos mnie zdradzi, chociaż także się zmienił udać nie zawadzi. Im większa nieśmiałość, łzy i narzekanie, tym prędzej politości nastąpi kochanie, tym prędzej będzie skutek spiskowej namowy. Ja pokazać się będę walkierzu gotowy, gdy usłyszę pod drzwiami, że tego potrzeba. No idę, ufny w tobie i w opiece nieba. Udawać i udawać dla serca zyskania. W ten sposób nader srodzę szlachetność mą zrania. I nim to tylko Edward, może zniewolony, nie będzie chciał obłudzie być winiąc swej żony, a choć mnie i za ślubi ujęty pozorem, Czyż nie wymknie się z siatek tymże samym torem? Powie, nie dziw się, żono, że cię mąż nie kocha. Wszakże miłość gwałtowna zawsze była płocha. Wszakżeś przecie mą rękę fortelem dostała. Powie, ach, i uleci. A mnie, biedną żonę, okrutnie dręczyć będą męki zasłużone. Nie, nigdy bym się skłonić do tego nie dała. O, nigdy bym ja stroju tego nie przywdziała, gdyby niewdzięczność kładła na mnie obowiązek, choćby z własną przykrością ułatwić ten związek. O. O! A to co, młode dziewczyny? Czy to przywidzenie? Pewnie służący. Jakże przykre położenie. Nie, nie. ładna jeszcze. O mój dobry Boże, tu w tej diabelskiej karcz, nie? Czy też to być może, hola hola, mnie matka często zwykła mawiać, że czarownice różnie mogą się przedstawiać, by zwabić łatwowierną niejedną figurę. Ach nie, to dziewczę. Dziewczę? Już czuję przez skórę... <gry> Popieść mi się troszeczkę, turkaweczko, ma obiecujecie kochać, byleś mnie kochała. Czemuż odwracasz, ślipki? Zerknij, że łagodnie i pali mi całuska serdecznie i zgodnie. Puść mnie! Nie! Krzyczeć będę! Tem ja się nie wzruszę, a wnet puszczę! Ach, uciekać muszę! Hej, nie uciekaj! A cóż to, zatany? O nieba! Edward! Edward? Czyż ci jestem znany? Tak! Nie, nie! nie. Tak? Nie! Nie? Co nie. to znaczy ta mowa? Michale! Panie! Wszak ona płacze, coś zrobił! Nic wcale! Gadaj, łatwiej, Piękne -um? mi nazwiska, pan dajesz, a wie, był co jej używiliście! czegoś ją goniłeś! Uciekać chciała, ona w nogi, ja za nią! Więc przyczynę miała mów, że chce wiedzieć! Chciałem! Pisek ucałować, wszakże nie ma tak bardzo czego lamentować. to ten urwiz widzę, drwinki jeszcze plecie, idź precz, jeżeli nie chcesz oberwać po Aha, sam na sam lubi pan być z dziewczętami. Nie trzeba łajać tylko drzwi, wskazać oczami, a ja też szyję w świecie i w cieniu niebity. Wiem, że dwóch jest za wiele u jednej kobiety. Postać, ten smutek i te łez, strumienie działają w mojej duszy. Nieznane wzruszenie. Uśmiesz twój żal i powiedz, co go sprawiać może. Cóż mam mówić? Gdzież myśli tak prędko ułożę? A to zdziwienie mnie widząc i to pomieszanie. Czyż nie kryją jakowej tajemnicy? Panie, żadnej nieba skrytości. Błachy są Twe wnioski. Jestem córką biednego karczmarza tej wioski. Imię Twe wiem od matki. Gdyś wstrzymał na tręta krzyknęłam, lecz jedynie radością ujęta. Hmm, krzyk ten nie był radosny, piękniutka dziewczyna. Inny to pewnie sekret był jego przyczyną. I nie wierzę powieści Twojej ani słowa. Sama nawet twa czysta, niekrakowska mowa, że z tej okolicy całkiem cię wydaje. A te bieluchne rączki, także mi się zdaje w pracy bywać niezwykłe. Białe? Mm. Prawda, ale ja w domu siedzę. W polu nie pracuję wcale. Lecz brylant... Ujeśniaczki na palcu nie bywa. Twa kształtność, postać, wszystko nareszcie odkrywa, że nie jesteś tym pani czym strój ukazuje. Ponieważ nadaremnie ukryć się siłuje, do nóg twoich rzucona wyznać prawdę Ach. muszę. Lecz czyż szczerszym wyznaniem litość twoją wzruszę. Nie stanie co czynisz. Sama nawet skała twojej anielskiej postaci wzruszyć by się dała. Czyż na złe nie użyjesz mego zaufania? to przestań krzywdzącego tak dla mnie pytania. O, niech cię nie uraża ostrożność lękliwa. Ze strachem los swój zwykle zwierza nieszczęśliwa. Małą ciebie, Edwardzie. Więc ci jestem znany? W dzieciństwie. Ach, to zejście traw z nieba zesłany. Traw w życiu najszczęśliwszy! Lecz któż jesteś, pani? Powiedz, jaki to smutek duszę twoją rani? Ach, pewnieś barbarzyństwa niewinną ofiarą, Pewnie ma macocha młoda lub stryjenka stara Lub też zdzierca majątku opiekun okrutny Na wieczne ci mieszkanie daje klasztor smutny Albo wbrew Twej miłości to się często zdarza, chcą Cię wieść mimowolnie do ślubów ołtarza i by choć gwałtem wymóc Twoje zezwolenie, wtrącili w jakie ciemne podziemne więzienie. Skąd to pewnie uchodzisz? Zgadłeś już połowę. Matylda jest me imię. Och. Jak romansowe. Ojciec mój na śmiertelnej pościeli złożony, zbyt fałszywą przyjaźnią od dawna łudzony, na chwilę nim na zawsze zamknął swe powieki, wezwał nad mą młodością serwalda opieki. Zaledwie zniknął odgłos pogrzebnego dzwona. Nagle byłam porwaną z dobrojczystych łona i w puszczy, wśród tych lasów, w dzikiej samotności, ofiarą opiekuna mego przewrotności, w starym zamknięta gmachu. Tam żelazną kratę kropiłam łzy gorzkimi, płacząc ojca stratę. Nie obił się głos ludzki żaden o me uszy, ni żadne pocieszenie nie ulżyło duszy. Samych drapieżnych ptaków wrzaski przeraźliwe, naśladować się zdały głosy me płaczliwe. O, nieszczęsna, Matyldo! Tak sześć lat niewoli cierpiałam, co dzień żebrząc końca tej niedoli. Oby tu mógł ten stanąć złoczyńca zuchwały. Śmiercią zemściłbym w tobie obelgę płci całej i szczęśliwym się uznam, gdy Twe boskie wdzięki nie odrzucą w potrzebie pomocy mej ręki. Tak Edwardzie, potrzeba mi Twojej pomocy, lecz rozsądku z milczeniem, ale nie przemocy. Mów, a Twoje rozkazy uiszczę ochoczy, obym tylko złe sotrzeć mógł Twe piękne oczy. Możnaż bowiem chwalebniej uwieńczyć swe życie, Jak całe na obronę oddając kobicie? Dokończ zatem. Od dawna, wzbierane już chmury, Zdały się nagle przedrzeć łańcuch swój ponury I grom na mnie wyrzucić, Gdy ów człowiek bez wiary, zdrady i zbrodni swoich Dopełniając miary, by przywłaszczyć na zawsze mój majątek cały, Gwałtem żądał mej ręki, o serce, nie dbały. Przestraszona, w ucieczce szukam mej obrony. Długo błądzę, na koniec przychodzę w te strony, gdzie się kryję, nie wiedząc, co się dalej stanie. Chcieli wybaczyć. Może nie w czasie pytanie, lecz niepewność mnie dręczy. Czyż wstrętu powody nie były to miłostki? Hmm. Czyś się znała w przódy? Czy dotychczas twoje serce Nie jest kimś zajęte? Nie Wszak nikogo nie znam O wy słowa święte Cóż cię obchodzi? Mogę już mieć więc nadzieję Że nie całkiem na próżną miłością gorę że z czasem wzajemnością spłacona mi będzie i że może się zoczy w najszczęśliwszych rzędzie. Tak, kocham cię, Matyldo, kocham nad wymowę. Dawniej zwodząc kochałem, teraz kocham szczerze, teraz w prawdziwe szczęście, teraz w stałość wierzę. Lecz niech cię moja miłość, Matyldo, nie dziwi. W nowych romansach wszyscy kochankowie tkliwi, z pierwszym wejrzeniem czują te ognie gwałtowne. Inaczej by z przyjaźnią. Były sobie równe. Prędko płomień ugaśnie, gdy prędko zatleje. Zdaje ci się, że kochasz, bo nic nad nadzieje, nic więcej nie posiadasz. Lecz raz zapewniony, nową wabion miłością ulecisz od żony. <śmiech> że nie chcesz być, powiedz. A u nóg twych złożę przysięgę, póki życia. Przysiąc nie pomoże, bo gdy choć płocha, Miłość do serca przemówi, na ten czas już przystępu nie da rozumowi, więc jej tu nie przyjmuje. Wszak masz ojca przecie. Ojca, który w dawniejszym wychowany świecie nie wierzy, że jest miłość nad rozum wyniosła i aby bez rozwagi szczęście w śluby niosła. Lecz jest ojcem łaskawym. Nie chce Twej niedoli. Może zatem na Twoje żądania zezwoli. Niech tylko będą stałe. Prośmy o to nieba. Teraz zaś, choć z przykrością, rozłączyć się trzeba. Żegnam cię. Tak mi bowiem powinność dołoży... O nie! Mnie z tobą żadna nie rozłączy władza. A same nawet niebo śmiercią tylko zdoła. Tobie poświęcam życie, szczęście, wszystko zgoła Ciebie. Tylko Matyldo chcę kochać jedynie. Przysięgam. Brawo! Gładko waścimowa płynie. Nie ma mój ojciec, nieszczęsne spotkanie. Lecz tu miejsce pokazać, co może kochanie. Ojcze, chciej słuchać. Potem twoją wolą będzie stanąć w kochanych ojców lub w okrutnych rzędzie. Przysięgam ci w obliczu wszechmocnego Boga, że żadne twe rozkazy, Żadna boleść sroga, puty piękną Matyldę ze mną nie rozłączy, Póki jeszcze krwi kropla w żyłach się mych sączy. Wyrzekam się majątku, gdy mi pęta wkłada. Dosyć już ten bogaty, kto miłość posiada. Jej to nagłem... Lecz trwałem, ożywiony tchnieniem. Żyć z Matyldą jest moim jedynym życzeniem. A gdybym wiarłomny miał zostać, niech prędzy życie me będzie zbiorem sromoty i nędzy. Niechaj będę szarpanym ciężkiem i katuszy, jak zbrodniarza. Boże, niech twój piorun skruszy. Gdy już więc tak przysięga, straszna, wyrzeczona, pójdź. Uściskaj, Marysie, to twa narzeczona. Marysie? Oto figiel. Ojciec się nie gniewa, całkiem inaczej romans. Spotkanie opiewa. Jak karczma karczmo, takie dziwy się nie działy. Toż za zdrowie wesela wypalę gorzały! dziwi Wasi ten wielki cud jak się spodziewam że matylda marysią a ja się nie gniewam ja nie wiem więc rzecz całą powiem w jednym słowie usłyszawszy o twojej romansowej głowie przypadkiem się zjechawszy poszłem na fortele chcąc w skutek przeprowadzić was dwojga wesele które waść panie synu tak miałeś w pogardzie że mnie na chwilę zwiodła, wybaczysz, Edwardzie. Nic to przed ślubem. Owszem, za ten sposób nowy wdzięcznym tobie jest bowiem całkiem romansowy. Uciekać, błądzić, kochać, w karczmie znaleźć żonę. W dziejach takie zdarzenia są nieprzepłacone. Zawsze swoje, a u mąż przecięty? To mój żarcik, zdrów będzie. Wszystkim spokój święty. A Bogu chwala, kiedy tak się mają rzeczy. O, chwala Bogu, teraz nikt mi nie zaprzeczy, że moje wotum niczem, bom nie był z diablami. Jednak nic by nie było, mówiąc między nami, gdybym nie był napłatał awantur w Warszawie. Gdybym ja, Pana, nie był objaśnił w tej sprawie. Gdyby się mój przypadek... Nie był nagle zrządził. Gdybym ja się nie upił i wlas nie zabłądził. Na dobre wszystko wyszło, więc z tych zdarzeń wiecie, że złego bez dobrego nie ma na tym świecie. <sum> Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według komedii Aleksandra Fredry Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego. Opracowanie Klemensa Białka. Reżyseria Wojciecha Maciejewskiego. Obsada. Kasztelan Uczciwski, Zdzisław Mrożewski. Edward, jego syn, Krzysztof Kolberger. Marysia, wychowanka kasztelana, Joanna Sobieska. Gospodyni Karczmy, Danuta Wodyńska. Michał, służący Edwarda, Jan Matyjaszkiewicz. Kmotr, stróż karczmy, Henryk Borowski. Pocztylion, Zbigniew Kryński. Realizacja akustyczna, Aliny Langiewicz.